Nasza Ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądze. Papua Zachodnia Gdy otworzysz atlas geograficzny, na północ od Australii znajdziesz drugą co do wielkości wyspę ziemskiego globu, nową Gwineę. Jej płat wschodni, Papua Nowa Gwinea, od roku 1975 pozostaje państwem niepodległym. Druga jej część, Papua Zachodnia, po okresie kolonizacji holenderskiej od lat 60. XX wieku, znajduje się pod okupacją rządu indonezyjskiego. Papua Zachodnia jest niezwykłą krainą skupiającą tygiel kultur i środowisk. 52% jej ludności stanowią rdzenni mieszkańcy tych ziem. Papuasi dzielący się na około 250 odrębnych plemion. Ludy papułaskie różnią się między sobą zarówno kulturą, jak i stopniem akulturacji względem prądów zewnętrznych. Znajdziemy wśród nich absolwentów holenderskich szkół, mieszkańców miast, jak i plemiona zachowujące charakterystyczną strukturę klanową oraz szczepową na prowincji. W roku 1962 na polecenie indonezyjskiego dyktatora Sukarno podległa mu armia nielegalnie wkroczyła do Papui Zachodniej. Wbrew wszelkim regułom pod naciskiem administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego rząd Sukarno nie tylko nie został potępiony, ale co więcej otrzymał tymczasową kontrolę nad Papułą. Warunek był jeden. W roku 1969 miał odbyć się tak zwany akt wolnego wyboru, w którym ludność regionu sama zadecydować miała, czy pragnie utworzyć niepodległe państwo, czy też stać się ostatecznie obywatelami Indonezji. Do zaplanowanego referendum dochodzi, ale jego przebieg i obraz zakrawa na farsę. Spośród ponad 800 tysięcy mieszkańców zdolnych do głosowania wybrano 1025 elektorów. Ustawiono ich wzdłuż długiej linii. Jej przekroczenie miało oznaczać głos za ostatecznym przyłączeniem do struktur indonezyjskich, natomiast pozostanie na miejscu wyraz woli niepodległościowej. Osoby protestujące usunięto z miejsca tego niezwykłego referendum i wywieziono w nieznanym kierunku. Pozostali elektorzy, mając naprzeciwko siebie uzbrojonych żołnierzy, przekroczyli wytyczoną linię. Pomimo absurdalności wydarzenia oraz protestów obserwatorów, i instytucje międzynarodowe nie zauważyły żadnych nieścisłości. Podczas głosowania za uznaniem aktu wolnego wyboru na forum ONZ zaprotestowały tylko nieliczne delegacje z państw afrykańskich. Delegacja z Gany aprobatę ONZ dla tego gwałtu określiła mianem parodii sprawiedliwości i demokracji. Bilans ogólny niemal 50-letniej okupacji to według różnych danych od 100 do 200 tysięcy ofiar Śmiertelnych. Zdecydowana większość tych ofiar przypada na lata dyktatury wojskowej, najpierw Sukarno, potem zaś i przede wszystkim Hadi Mohameda Suharto. Wioski papułaskie w tym czasie były bombardowane i ostrzeliwane z helikopterów, co niestety powtórzyło się na przełomie lat 2011-2012 w regencji Paniai. Zarzuty wobec indonezyjskiej administracji, wojska i policji obejmują innymi ostrzeliwanie pokojowych demonstrantów, gwałty na kobietach, tortury, palenie wiosek, pozasądowe mordy, arbitralne aresztowania, kary wieloletniego więzienia za eksponowanie symboli niepodległościowych, masowe przesiedlenia ludności, niszczenie miejsc sakralnych, porwania, rabunkowe niszczenie środowiska oraz korupcję. W listopadzie 1967 roku, niebawem po rzeziach z inicjacji reżimu Suharto, w Genewie odbyła się konferencja sponsorowana przez Time Life Corporation. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Suharto oraz osoby związane ze światem koncernów i banków z całego świata, w tym David Rockefeller i Henry Kissinger. Podczas rozmów i negocjacji dokonano parcelacji zasobów surowcowych w Papui i innych częściach Indonezji. Wśród koncernów i banków, które na przestrzeni ostatnich 50 lat pracowały, lub finansowały działania w Papui Zachodniej, sankcjonując nierzadko łamanie praw człowieka, znajdują się m.in. Freeport, McMoran, BP, Deutsche Bank, Amoco, Chevron, ExxonMobil, Shell czy Texaco. Ferieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.